Mami, czy ta komórka ma radio? Tak, ma. Jakie jest to radio? To radio nie jest bardzo dobre. Nie jest japońskie.